Odcinek siódmy. Następnie Eden poruszył sprawę stosunku Wielkiej Brytanii do powojennych zmian terytorialnych w Europie, powołując się na przezorne oświadczenie w tej sprawie wygłoszone przez Churchilla jeszcze 5 września 1940 roku. Churchill powiedział wówczas, co następuje. Od chwili wybuchu wojny... Nigdy nie przyjęliśmy zasady, że nic nie może być zmienione w strukturze terytorialnej różnych państw. Z drugiej strony nie zamierzamy uznać żadnych zmian terytorialnych zachodzących podczas wojny, jeśli takie zmiany nie uzyskają swobodnej zgody i dobrej woli krajów zainteresowanych. Teraz, powoławszy się na swojego mistrza w dialektyce dyplomatycznej, Iden powrócił do układu polsko-radzieckiego. Jest to wydarzenie historyczne, powiedział. Będzie ono służyło za mocną podstawę dla przyszłej współpracy obu krajów w ich wojnie przeciwko wspólnemu wrogowi. Wobec tego porozumienie stanowi cenny wkład do sprawy sprzymierzonych i będzie gorąco przyjęte we wszystkich państwach zaprzyjaźnionych, a nie mniej gorąco mam przekonanie przez opinię publiczną Imperium Brytyjskiego. Podczas aktu podpisania układu Eden pogratulował obu stronom porozumienia, które jego zdaniem było uczciwe i korzystne dla obu stron. Generał Sikorski oświadczył, że jest to punkt zwrotny w historii. Nie wszystkie zagadnienia zostały załatwione, ale stworzona jest podstawa pożytecznej współpracy. Przyszłość jest zależna od dobrej woli obu stron, a tę dobrą wolę strony posiadają. Ambasador Majski wyraził podziękowanie rządowi brytyjskiemu, a w szczególności ministrowi Idenowi za jego wysiłki i oświadczył, że narody Związku Radzieckiego zawsze żywiły uczucia bardzo przyjazne dla narodu polskiego. Oba państwa, mając wspólnego nieprzyjaciela, będą walczyły przeciwko niemu ramię przy ramieniu, co wygładzi drogę do stałej i mocnej przyjaźni między obu narodami, kiedy po zwycięskiej wojnie przyjdzie czas na odbudowę nowej Europy na zasadzie samookreślenia narodów. Podobało się to Brytyjczykom, ale Polakom mniej. Na zakończenie przemawiał Churchill, który przewodniczył całej uroczystości. Premier brytyjski widział w układzie polsko-radzieckim znak i dowód tego, że setki milionów ludzi z całego świata zaczynają maszerować razem przeciwko cuchnącej zbójeckiej przemocy która musi być skutecznie i ostatecznie zniszczona. Układ polsko-radziecki oznacza przymierze dwóch historycznych narodów Europy Wschodniej w obronie praw ludzkich. Narody te to Rosjanie i Polacy, których długa historia była groźna i zaciemniona zatargami, a przyszłość rozjaśniona może być przez ich koleżeństwo. Obie izby przyjęły huczną owacją oświadczenie Idena o zawarciu układu i przytoczone przez niego szczegóły tego wydarzenia. Kraj był poinformowany zaraz na o dokonanym porozumieniu przez generała Sikorskiego, który na wstępie swojej mowy radiowej podkreślił, że układ polsko-radziecki oznacza wzmocnienie sojuszu polsko-brytyjskiego, i powiększa przyjaźń między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W zapewnieniu takim kryło się niewątpliwie wyznanie, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone życzyły sobie od strony Polski zawarcia układu. W dalszym ciągu Sikorski oceniał układ jako otwarcie nowej ery. O decyzji zawarcia układu ze Związkiem Radzieckim pisze, tym razem słusznie, Profesor Stanisław Kot, listy z Rosji do generała Sikorskiego, Londyn 1955. Było to dzieło Sikorskiego, dokonane przy poparciu większości rządu i Rady Narodowej, ale inicjatywa była jego. Za nią oświadczyli się wszyscy przedstawiciele Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Pracy, większość Polskiej Partii Socjalistycznej pod radykalnym przewodnictwem Libermana przeciwko grupie sanacyjnej Tomaszewskiego, Pragiera i Ciołkosza. Demokratyczna część stronnictwa narodowego i wszyscy działacze z ziem zachodnich byli za nią. Przeciwko niej wystąpili solidarnie sanatorzy, jawni czy skryci, politycy i biurokraci, literaci i dziennikarze. Sojusznika, Znaleźli w świeżo przybyłym do Londynu, po nieudanych próbach szukania sojuszów w obozie faszystowsko-nacjonalistycznym Europy Południowej, prezesie stronnictwa narodowego Tadeuszu Bieleckim, który skupił wokół siebie prawicową młodzież wraz z ONR-owcami, członkami obozu narodowo-radykalnego i zdezawuował dotychczasową reprezentację narodowców w rządzie. Marian Sejda. Sojusz przeciw paktowi wyrażający się koalicją sosunkowski Łukasiewicz, bielecki doboszyński podjął tajną robotę w wojsku głównie w Szkocji organizując intensywną propagandę której oparcie dawali oficerowie dwójki drugiego oddziału sztabu głównego Sojuszowi temu użyczał poparcia prezydent Raczkiewicz co dawało opozycjonistom nadzieję rychłego obalenia Sikorskiego. Do ataku przeciw Sikorskiemu uruchomiono liczne tajne sprężyny, kółka i organizacje, loże i dwójki. Przede wszystkim zmobilizowano emocjonalny oręż, odwieczne rozgoryczenie, Poczucie krzywd, niechęć do Rosji w ogóle tak docarskiej jak i bolszewickiej, odwołując się przy tym do ambicji narodowej, do zwycięstw Batorego i Piłsudskiego i ludząc ogół Polski i siebie receptami w rodzaju z Moskalami nigdy nie zawierać paktu, ale pokazać im pięść. Jak ich bić, gdzie i czym, to pozostało niedomówione. W tym punkcie wyręczano się nadzieją, że niedługo pobije ich Hitler. Czy ze zwycięstwa Niemiec nad Rosją wyniknie jakaś korzyść dla Polski, tego nie rozwijano. I nieco dalej. Zresztą w opozycji przeciw układowi upatrywał Sikorski brak dobrej woli. Metody zwalczania go świadczyły, iż to był chwyt, aby uderzać w znienawidzony przez sanację rząd oparty na stronnictwach demokratycznych. Pióro powiewający nad obozem opozycji, miał pokryć co innego – nowy zamach stanu Raczkiewicza. Prezydent, strażnik dyktatorskiej konstytucji, nie krępował się rzekomym kompromisem paryskim, i czekał, aby wzburzenie w wojsku i przeciw paktowi ułatwiło mu usunięcie Sikorskiego i stworzenie rządu prawicowego, koalicji sosnkowskiego Zaleskiego, z Bieleckim i Doboszyńskim przy poparciu niektórych PPS-owców. Drażniło Sikorskiego, że w tak przełomowym momencie prawica czatuje na rozgrywki o władzę która w warunkach wygnańczych była dlań gorzkim ciężarem. Ale przekonany o niebezpieczeństwie dla sprawy polskiej, jakie się mieści w zaślepieniu przeciwników, przeforsował układ wbrew protestom i pogróżkom prezydenta. Miał na tej drodze niewzruszone poparcie stronnictw demokratycznych. A zarazem myśl zużytkowania Polaków w Rosji dla utworzenia tam Wojska Polskiego poruszyła żywo i sztab i szeregi wojska. Naczelny wódz od początku wysunął plan sprowadzenia na Wyspę Brytyjską wszystkich lotników i marynarzy oraz 25 tysięcy żołnierzy dla rozbudowy armii polskiej, której szczupłe szeregi nie mogły wyzyskać wielotysięcznej masy oficerów. Opozycja była wobec tego bezsilna, zwłaszcza gdy w Rosji ogłoszono organizowanie Wojska Polskiego, a z Wielkiej Brytanii pojechali pierwsi reprezentanci i łącznicy. Jednakże nie zrezygnowała z pokątnej propagandy. Każda grupka oficerów wysyłana do Rosji przemycała tam broszury, artykuły i listy podburzające przeciw naczelnemu wodzowi, i rządowi. Tak pisał profesor Stanisław Kot. Podobnie traktowano politykę rządu generała Sikorskiego i jego osobę we wszystkich skupieniach i grupkach emigracyjnych, gdzie wodzili lub knuli swoje lożowe porozumienia, piłsudczycy. W Stanach Zjednoczonych przewodzili temu między innymi były minister Ignacy Matuszewski. I szef egzekutywy konwentu były minister Henryk Flojar Reichmann. W Lizbonie zwolennik hitleryzmu pułkownik Jan Kowalewski ze swoją siatką. W Madrycie protegowany Augusta Zaleskiego poseł Szumlakowski. We Francji Wiktor Skiwski, były konsul Aleksander Kawałkowski, Czesław Bittner, Władysław Pobuk Malinowski i sporo innych dawnych podpór ministra Beka. Na terenie Wielkiej Brytanii działali ex ambasadorzy Tytus Filipowicz i Lukasiewicz z Catem Mackiewiczem, Zygmuntem Nowakowskim i całym w ogóle otoczeniem generała Sosynkowskiego z konwentem w Szkocji i tak dalej. Jesienią 1941 roku po początkowych sukcesach Wehrmachtu w działaniach na wschodzie, konspiratorzy, pułkownik Wenda i Julian Piasecki, wyprawili sekretnie z Węgier do Polski marszałka Rydza Śmigłego, aby w kraju stanął na czele podziemnej organizacji OPW, obóz Polski Walczącej, torpedując w ten sposób podlegający Sikorskiemu Związek Walki Zbrojnej, ZWZ, czyli Armię Krajową AK. W okupowanym kraju dyrygował tego rodzaju akcjami Wacław Lipiński, wielbiciel i biograf Piłsudskiego, poprzednik i mentor pobóg Malinowskiego w naciąganiu, a nawet fałszowaniu faktów i dokumentów najnowszej historii polskiej. W dobrej czy złej wierze przez brak szerszego wykształcenia i przez niemądrą zajadłość, niekiedy zaś z błogosławieństwa obcego, uczynili oni z generała Sikorskiego główny cel psychologicznego okrążenia, niewątpliwie podsuwając jeszcze głupszym zapaleńcom myśl o zastosowaniu terroru. Nauki z 1925 roku nie poszły w las bo przecież w pamiętnikach 1918 27 marszałka Sejmu Macieja Rataja, Warszawa 1965, można przeczytać taką relację z audiencji u prezydenta Wojciechowskiego. Piłsudski zachowywał się wyzywająco. Traktował Wojciechowskiego jak służącego. Wydobył z kieszeni jedną kartkę przygotowaną, Odczytał z niej szereg inwektyw na Sikorskiego, wyrażając się o nim w sposób obelżywy, dodając radę, by Sikorski wyjechał z Warszawy, bo za nic nie ręczy. Zakwalifikował jako dobrych generalów i kandydatów na ministra spraw wojskowych Żeligowskiego, Tokarzewskiego, Skierskiego i Berbeckiego, czyli posłusznych sobie to już stwierdzenie moje. Nie jestem osamotniony w podkreślaniu emigracyjnego infantylizmu, skoro czytam także w pamiętniku Edwarda Raczyńskiego pod tytułem W sojuszniczym Londynie, co następuje. Wewnętrzne kryzysy i intrygi stanowiące najczęściej swoisty gatunek walki o kawalek rządowego chleba są wielką krzywdą wyrządzoną nam, emigrantom, osobiście i polskiej sprawie jako całości. Odrywają one uwagę tych, na których spoczywa brzemię odpowiedzialności, od rzeczy istotnych i z obawy przed tendencyjną krytyką zabijają w nich odwagę do podejmowania koniecznych politycznych decyzji. Zarazem akcje, kontrakcje i reakcje miotające naszym politycznym, emigracyjnym drobnoustrojem mają dziwną właściwość odurzania Polaków, odwracając poniekąd naszą uwagę od widowiska tragedii Polski. Powodują one rodzaj blogostanu wypływającego z ogłupienia. Pisał to Edward Raczyński. Pod względem owego błogostanu stare, przeważnie niedouczone, prymitywnie myślące bractwo dawnych legionistów trzymało się nadzwyczaj solidarnie. Wciągano do sztabu kumpli i znajomków, nie bacząc na ich kwalifikacje. Mnożono etaty i popierano się wszelkimi sposobami. O naczelnym wodzu, kiedy odlatywał do Stanów Zjednoczonych, ułożono depeszę do pism amerykańskich, że Sikorski zachorował ze strachu przed bombami i po prostu uciekł z Anglii. Od chwili lądowania na wyspie ciągle słyszałem, że dalszy opór przeciw Hitlerowi nie ma sensu i że właściwie dla dobra ojczyzny należałoby się z Niemcami ugodzić. Wypowiadano się co prawda raczej w formie okrężnej sugestii, ale z komentarzem, że przecież Hitler załatwia się z naszymi nieprzyjaciółmi. Po Francuzach z kolei wyszydzano Anglików, przepowiadano im różne klęski, wyrażano nadzieję, iż ostatecznie Hitler rozprawi się z drugim naszym wrogiem głównym, czyli Związkiem Radzieckim. W książce Gwiazda Sikorskiego 1946, napisanej na świeżo po emigracyjnych obserwacjach, stwierdzałem Do starej symfonii wrogich wystąpień dołączyły się nowe zarzuty. Bardzo miano za zle generalowi korzystanie z usług fachowych panów Rettingera i Litauera oraz prowadzono nagonkę na ministrów Kota i Strońskiego, na działaczy socjalistycznych Stańczyka i Libermana, na ludowców Mikolajczyka i Banaczyka. Motywami były żydoskość, chamskość. W istocie rzeczy chodziło o osamotnienie Sikorskiego, przez pozbawienie go innych doradców niż ci, których posiadał w sztabie, zresztą zwaśnionych wewnętrznie. Osobną grupę wystąpień stanowiło oczernianie córki generała i jego samego za rzekomą pychę, za zapędy dyktatorskie i władczość w obejściu. Tymczasem mało kobiet na emigracji pracowało z równą energią jak Zofia Sikorska-Leśniowska w Polskim Czerwonym Krzyżu, a i ojciec i córka pozorami pewności siebie pokrywali niekiedy brak zdecydowania i zażenowanie. Ale nikt nie patrzył na generała po ludzku, był dla większości wrogiem albo niedość hojnym dawcą posad. Źle przeprowadzoną ewakuację we Francji naturalnie całkowicie wyzyskano w krytyce, która przekraczała już nie tylko granice obiektywizmu, ale w swojej nienawiści i złośliwości graniczyła z oblędem. Akcja prowadzona była z początku dość ostrożnie w gronie zaufanych, powoli jednak wzmagając się została rozszerzona na wszystkich żołnierzy amerykańskie zabiegi Sikorskiego wpłynęły od razu na znaczne rozwielmożnienie się i pogłębienie zarzutów i krytyk, oszczerstw i plotek. Widocznie takie było hasło. Tymczasem lotnicy i marynarze walczyli i umierali, a technicy i uczeni, fachowcy z różnych dziedzin i amatorzy ochotnicy wzięli się do pracy. Wysiłki tych Polaków szły po linii sprzyjającej Sikorskiemu. Słuchał więc generał Sikorski entuzjastycznej oceny brytyjskiej dla marynarzy polskich, którzy tak szybko potrafili opanować mechanizmy nowego okrętu podwodnego Sokół. 4 marca 1941 roku podczas wielkiego nalotu niemieckiego na stocznię Brauna w Glasgow. Tylko dzięki zalodze pioruna uratowany został od bomb zapalających i pożaru wykończany w stoczni olbrzymi pancernik Duke of York, jeden z tych czterech nowych pancerników, które nareszcie mogłyby stawić czoło Bismarckowi i Tirpicowi. Diony bombowe, dla których teraz nadszedł długi okres trudnego i ofiarnego popisu w niemal co nocnym bombardowaniu odległych miast niemieckich pracują bez zarzutu, nie ustępując brytyjskim w dokładności i celności przy wykonywaniu zadań. Pojawia się na horyzoncie skromny porucznik kosecki, który własnym sumptem i z własnej inicjatywy buduje, pomimo początkowych szykan ze strony przełożonych, tak dobry wykrywacz min, że zostaje on przyjęty dla całej armii brytyjskiej i produkowany będzie masowo. Rewelacyjne dla Brytyjczyków stają się pewne udoskonalenia saperskie, których uczą się od Polaków. Pracownicy Wojskowego Instytutu Geograficznego w Szkocji przynoszą nie mniejszą korzyść. Polskim pomysłem jest wyrzutnik ciężkich bomb polegający na systemie dźwigni połączonych. Polscy piloci szybowcowi są z początku jedynymi tego rodzaju specjalistami na wyspie i przeprowadzają pierwsze doświadczenia z transportem szybowcowym ciężkiego uzbrojenia, nawet czołgów. W radiotelegrafii, w metalurgii, w balistyce w budowie szeregu nowych broni, w systemie odbioru, uzbrojenia i amunicji dla sił zbrojnych, wreszcie w niezmordowanej pracy zawsze narażonych na torpedy i miny marynarzy polskiej floty handlowej, wszędzie widzą Brytyjczycy dzielną pomoc polską i wrodzone Polakom zdolności. Dopomagają więc Polakom w założeniu wielu placówek, a między innymi Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu 22 marca 1941 roku, który wyszkolił kilkuset lekarzy. Istnienie tego wysiłku polskiego i udział jego w obronie wyspy oraz w zmontowaniu warunków zwycięstwa wybitnie dopomaga generałowi Sikorskiemu w jego zamiarze zbudowania między Anglią a Polską pomostu przyjaźni i współpracy na okres powojenny. Ale na tej zacnej, ofiarnej, patriotycznej zbiorowości polskiej żeruje niestety przemądrzały nieuk, biurokrata, wojskowy kacyk i po prostu intrygant z natury i złego przyzwyczajenia. A więc i sprawy przyszłych granic Polski, żywo i często dyskutowane na emigracji, rozumiano z niemałą fantazją. W rozmowach i dyskusjach zwykle stawiano obok siebie dwa główne sprzeczne ze sobą postulaty. Pierwszym z nich była nienaruszalność granic Rzeczypospolitej, drugim przyłączenie ziem po niemieckich na północy i zachodzie. Nie jest oczywiście ważne to, co dyskutowano w kasynach oficerskich i na koleżeńskich przechadzkach. Wyrazem emigracyjnych pojęć o przyszłości Polski były akcje konkretne, propagandowe, naukowe i polityczne. Akcje te były jednak tak samo rozbieżne, jak dyskusje i spory pokątne. Emigracja nie stworzyła koncepcji przyszłej Polski, nie umiała dać żadnej pod tym względem syntezy i zróżnicowała się na kilka odłamów o tendencjach wybitnie odśrodkowych. Kto miał w odzyskanej ojczyźnie objąć rządy? Otóż tylko pilsudczycy, albo wyłącznie sodalisi, albo sami monarchiści, i tak dalej. Zwolennicy polityki pilsudskiego powolując się na niektórych Jagiellonów, a także i szczególnie na Batorego, stali w swoim minimalnym programie na gruncie granicy z 1921 roku, a na wypadek klęski Związku Radzieckiego spodziewali się w jakiś cudowny sposób oprzeć przyszłe granice Polski na Dnieprze. Zapytywani, czy ma się to stać z laski zwycięskich Niemiec, dopuszczali taką ewentualność. Rzecz to może niepoważna, ale popularności tego rodzaju zapędów polskich niezmiernie sprzyjała wierszowana przepowiednia rozmnażająca się w odpisach z zastraszającą płodnością. W przepowiedni tej rymem częstochowskim wyznaczone były granice Europy, czytaj, Polski, w Witebsku, Kijowie i Czerkasach. Główną funkcją takiego obrotu sprawy musiałoby być zwycięstwo Niemiec. O konsekwencji głównej zwycięstwa niemieckiego, czyli o zupełnym zniszczeniu Polski, w tej grupie emigracyjnej po prostu nie myślano. Na innym końcu emigracyjnego wachlarza Znajdowali się zwolennicy porozumienia i nawet sojuszu ze Związkiem Radzieckim z tym warunkiem, że nie będzie on państwem komunistycznym. Była to więc szkoła myślenia, delikatnie mówiąc oderwana od rzeczywistości, nacechowana stosunkiem negatywnym i pełnym obawy do ustroju tego państwa, z którym właśnie rada by Polskę sprzymierzyć. Decydowała tutaj obawa o stan posiadania polskich ziemian i naszych, pożal się Boże, kapitalistów. W sferach tego rodzaju sytuację być może rozumiano, ale obawiano się wyciągnięcia z niej konsekwencji. W obu wymienionych grupach nie dopuszczano myśli o żadnych zmianach ustrojowych lub społecznych w Polsce. Nihil nowi pozornie najdalsze od siebie, dążyły one do przywrócenia w Polsce, niezależnie od jej powojennych granic, stosunków gospodarczych i socjalnych sprzed 1939 roku. Jeżeli dopuszczano jakiejś zmiany, to bardzo nieznaczne. Zresztą dominowały tryumfy i klęski brydżowe. Krótko mówiąc, polskie grupki emigracyjne postanowili jakoś tam zmusić Związek Radziecki i do zasadniczych przemian ustrojowych i do całkowitych ustępstw politycznych w stosunku do Polski. Ewentualnie w razie oporu Moskwy należało, zdaniem tych mądrali, skłonić Anglików do okielzania Stalina w drodze perswazji lub nacisku. No comment, bez komentarzy, jak mówią w takich wypadkach Anglicy. Opozycyjne orientacje w armii wschodniej były niejednakowe, ale szły równolegle, jeśli chodzi o zwalczanie Sikorskiego. Narodowcy zgrupowani w organizacji rycerzy Marii zarzucali Sikorskiemu, że poszedł śladami Margrabiego Wielopolskiego i doprowadzi do utraty ziem wschodnich, oraz do sowietyzacji życia polskiego. Był dla nich masonem i agentem międzynarodowego żydostwa. Sklonność do intrygi, oszczerstwa i zawziętości zgoła pogańskiej cechowała tych epigonów szlacheckiej degeneracji.